Pewnych książek, które wam będą rozmywlać sprawy. Nie. Patrzę, między innymi, e, po to, jest w kościele, aby nadal powiedział ludziom, pewnych rzeczy nie rusza. Nie dlatego, że Cię nie kocha, albo że Cię kontroluje, tylko dlatego, że one zaszkodzą umysłowi swojemu. Przyjaciele, podróżujemy tyle lat po kraju. Ewangelizujemy, docieramy do ogromnej ilości ludzi. Przeprowadzamy setki ludzi do Jezusa. Widzimy, jaki jest stan Kościoła też. Widzimy ogromną ilość ludzi w Kościołach chorych psychicznie. Rozumiesz? Oni naprawdę są chorzy psychicznie, mają chore umysły, umysły przytępione i chcą, żeby im ustawicznie usługiwać. Tu nie chodzi o to, żeby nie usługiwać ludziom. Mamy usługiwać ludziom i to robimy. Ale moim marzeniem jest to, żeby ludzie w Kościele w Polsce powstawali w światłości, żeby to było światło. Rozumiesz? Żeby nasze umysły były ostre jak brzytwa, nie bez przerwy oczekujące, że ktoś Ci usłuży. Ja bym chciał, żebyśmy my służyli innym. Ja bym chciał, żeby nasi sąsiedzi przychodzili do nas i mówili, proszę Panu, co Pani myśli, Pani jest tą chrześcijanką, Pani taka jest wyostrzona, co pani myśli o tych całych sytuacjach, i ty zaczynasz mówić, co ty myślisz? My chrześcijanie mamy nadawać ton, trend wszystkiego, w naszych zakładach pracy, w naszych domach. Prawda? My. Nie. My się, ja na przykład nigdy się nie pytam ludzi ze świata o żadne rzeczy, mnie w ogóle nie interesują takie sprawy. Nie pytam się na przykład o sprawy życiowe. nie mówię, że nie pytam o sprawy techniczne. Sprawy techniczne o wszystkich. Jak widzę fachowca w jakiejś dziedzinie, to zawsze go pytam o sprawy techniczne. Tak? Bo jest napisane, że jeżeli ktoś jest utalentowanym fachowcem, to może służyć nawet królowi. tak? Jestem dzieckiem króla, więc pytam fachowców. Proste jak drut. Ale o sprawie życiowej nie pytam innych ludzi niż tych, którzy są światli, pełni światła. I wtedy sobie mogę usiąść u ich stół, tak? I pytać. I chcę też być takim człowiekiem dla innych. I chcę, żebyś ty był takim człowiekiem dla innych. Chcę, żeby ludzie, którzy są wokół ciebie, widzieli, że będą Cię trzymać za rękę, tak jak mówi Słowo Boże, że płaszcza jednego Izraelity złapią się, złapie się kilka osób, to nie puszczymy Cię, bo Pan jest z Tobą. To do nas mają ludzie przychodzić i się pytać, jak, yy, jak żyć. To nas, Bożego Kościoła, mają ludzie przychodzić i pytać, jak żyć. A Ty powiesz, ja Ci powiem, jak żyć. Dlatego, że mam Ducha Świętego, tak? I jasny umysł. Nauczę Cię. Najpierw Ci pokażę, jak wejdzie do nieba. <grystanie> Rozumiesz? A potem ci resztę pokażę. Jak trzymać się nieba. Wstańmy proszę kochani pomówić. Ojcze, ja dziękuję Ci za to, że dałeś nam to słowo. Ja dziękuję Ci ojcze, że to słowo ojcze dzisiaj pada na dobrą glebę. Ojcze, my ogłaszamy, że jesteśmy dobrą glebą ojcze. Że my jesteśmy glebą, która wyda stukrotny plon ojcze. Ojcze, dziękuję Ci za każdego człowieka tutaj, za każdego, kto jest, Ojcze, teraz otworzony na to Słowo. Ojcze, niech to Słowo wchodzi głęboko w ludzi, Ojcze. Niech wchodzi głęboko, Ojcze. Niech przenika, Ojcze, ich całe serca, Ojcze, teraz. Ojcze, ja modlę się w imieniu Jezusa o uływ każdego człowieka tutaj, aby uływ każdego człowieka został, Ojcze, tutaj, a uwolniony do tego, Ojcze, aby przyjmować Twoje rzeczy i być bramą dla Twojego ducha. Ja w imieniu Jezusa przeklinam teraz każdą zasłonę na umyśle ludzi tutaj. Ja przeklinam w imieniu Jezusa każde przytepienie. Ja w imieniu Jezusa przeklinam w tej chwili każdy problem stojący na drodze rozwoju umysłowego. W imieniu Jezusa. Ja przeklinam każdą troskę. W imieniu Jezusa, każde załamanie, każdy stan depresyjny w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Ja przeczytam wszystko to, co w starym świecie, w starym życiu wpłynęło negatywnie na umysły ludzi tutaj. Ojcze, ja mówię światło umysły. Umysły, które są bramą ducha. Ojcze, w imieniu Jezusa. Ojcze, ja modlę się teraz do tych ludzi, aby każdy z tych ludzi przyjął od Ciebie. Ojcze, teraz objawienie o tym, jak ważną rzeczą jest zmiana myślenia. Ojcze, ja w imieniu Ja się, aby ojcze były przyjmowane teraz objawienia, właśnie. Objawienia, ojcze. Niech umysły będą otwarte. Niech umysły będą czujne. Niech będą skwapliwe, ojcze. ojcze. ja odda się o to. Ma keporu, loszy, kepeny, pady, nesika, kama nene, pama, nafe, koszuko. Rochokolibary leży, pedy, pedy, poty, na was. Szema na padę, delikatną. Przyjmować. Przyjmuj teraz. Jeżeli w Twoim życiu jest jakakolwiek forma grzechu, jakakolwiek forma, to przyjmuj to teraz. Po prostu przyjmij to teraz. Przyjmij to teraz. Po prostu złam to. Złam to teraz. Złam to. Powiedz, ja łamię to w imieniu Jezusa. Ja łamię to. Ja wyszekam się tego. Ja łamię to. Jeżeli teraz widzisz w jakiejś jasności, które nie widziałeś wcześniej, sprawy jakiegokolwiek Grzechów, teraz podejmij decyzję. Powiedz, ja łamię to. łamię to w imieniu Jezusa. Wyszekam się tego. Holy Spirit, Holy Spirit, święty duchu proroszy. Ja modlę się teraz, żebyśmy wypełnił ludzi. Ojcze, niech oni widzą dalej. Niech ich umysły, ojcze, będą tak, ojcze, teraz światły, że będą widzieli dalej. Staje ich na górze wyższe niż oni sami. Niech oni widzą rzeczy, które się jeszcze nie wydarzyły, panie. Holy Spirit. She's gonna have a La Jesus. How many